Jedziemy już, Robert? Możemy nagrywać? Jedziemy? Hallo, das ist 40 Lloyd, ich bin Cortez. Uh, und ich bin uh, Oksha. Willkommen. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Willkommen. <laughs> no hmm. dobra, ty, ty zaczynasz. Ja zaczynam. Po tym jakże miłym wstępie przechodzimy do newsów. Ja zaczynam od informacji, że Rod Lurie, pan którego możecie kojarzyć z filmu Ukryta Prawda, będzie realizował nowy film Nic, Tylko Prawda. O, wspaniale, ale to był, przepraszam, reżyser. Reżyser. No to dobrze. Rod Lurie. W filmie będą występowali David Schwimmer, Kate Beckinsale, Matt Dillon i Alan Alda. Och, Alan Alda, jak ja dawno by nie widziałem, myślałem, że się wycofał w ogóle. No, wszyscy uważają, że, że zaczął się kończyć od masza, prawda? <laughs> nie, nie, nieprawda. Jako, jedna z takich bardziej pamiętanych przeze mnie ról Aldy to jest rola Walena. Już nie pamiętam, w którym. Wszyscy, się lubią, wszyscy mówią kocham cię. Jeszcze coś zagrał ostatnio, ale naprawdę tak bardzo. On zagrał, on, on zagrał jeszcze w, w tym filmie z, z Destinem Hoffmanem i Strawoltą. Z Destinem Hoffmanem i Strawoltą. Pamiętasz, jak, jak Hoffman grał e, tego reportera? reportera? Tak. Mm -hmm. e, Met City. Met City. Met City. Met City mm -hmm. Tak, bardzo fajny film. Bardzo fajny film. E, nothing but the True. Rod Lurie wyreżyserował film e, Historię na Faktach. E, e, historia opowiada o reporterce New York Timesa, która m, ujawniła na łamach pisma nazwisko agentki CIA. E, stąd ją posądził o to. Chcieli wydobyć z niej nazwisko e, źródła to kto jej powiedział o tym, że, że agentka CIA to jest właśnie tak się nazywa nie inaczej? Babka nie chciała podać nazwiska swojego informatora, i za to została skazana na 30 lat, i całkiem niedawno została uniewinniona przez Busha. Hmm. I hmm. to jest. Hmm... No coś dobrego robi ten Bush, no popatrzmy. No. no jednak, <laughs> prawda? To tak wiesz. Ja mam nowy film Jamesa Camerona. Wszyscy oczywiście czekamy, bo on robi dobre, dobre hity kinowe. Robiony całkowicie w 3D. Mamy tam taką historię, która jest mocno science fiction. Cameron strasznie takie rzeczy lubi mam jakąś dziwną planetę z obcymi z jakąś dziwną cywilizacją plakat jest taki bardzo zachęcający bo to widać, że rzeczywiście jest bo plakat ostatnio wyszedł mm -hmm. widać, że rzeczywiście to jest taki wielkobudżetowy film Jamesa Camerona, miliony dolarów widać już w plakacie, jest jakaś tam planeta, to będzie wszystko stworzone od podstaw now nowoczesna technologia jak, Alie jak Alieny to oczywiście została zakupiona z Weaver tak jest, jeszcze oczywiście będzie w Weaver będzie Michelle Rodriguez, muzyka oczywiście James Horner E, premiera w maju 2009 roku. No to co, poczekamy um, jeszcze? Także co, trochę poczekamy. Tak? Tak, tak. tak. Poczekamy. No, ja z kolei e, mam film, e, do którego scenariusz napisze e, autor Goło i Wesoło. Mhm. Więc na pewno będzie, na, będzie zabawnie. Historia też jest niesamowita. E, film nazywa się Slam Dog Millionaire e, i został wyreżyserowany przez Danego Boyla, który ostatnio produkował 28 tygodni później. 28 tygodni, dni, tygodni, 28 później, tygodni tak, później, tak. tak. On, to, on tego nie wyreżyserował przypadkiem? Nie, nie wyreżyserował. Nie. Już, jeden nie już, zrezygnował. Z, już jeden z e, naszych czytelników, słuchaczy, już mm. zwrócił ci na to uwagę. Racja, przepraszam, oddaję honor oczywiście. Tak, nie wierzę, serdecznie. milioner, Danny Boyle, realizacja w Bombaju. Film opowiada o bezdomnym zwycięzcy milionerów w tamtej, tamtej edycji. Będzie opowiadał o facecie, który jednak jako bezdomny poszedł na, na, na tego, do tego programu i zdobył milion tym, tych bombajskich bombajskich pieniędzy <głos> jakiś szekli albo, albo coś takiego tak, e, premiera 5 listopada bombajskie pieniądze mm, ja mam nowy film z Pacino i z De Niro. znowu znowu znowu to, jest, to znowu to jest ich trzeci film wspólny chociaż drugi film na którym spotkali się face to face mm, okay. e, po gorączce po gorączce, a wcześniej tak. w ogóle się nie spotkali, ale, ale razem grali w Ojcu Chrzestnym w drugiej części. No tak, tak, tak. Um, w każdym razie no, mamy Roberta De Niro, mamy Pacino, mamy Briana Denny, który... Gra kapitana policji. Jak zawsze oczywiście, Brian Denny nadaje się tylko i wyłącznie, tak jak mówiłem ostatnio, że David Morse zawsze grywa albo morderców, <śmiech> albo dobrych policjantów, dobrych gmin dobrych glinów, dobrych... Dobry, dobry, dobry gliniarzy, gliniarzy. E, no w każdym razie tam Pacina i De Niro razem ścigają jakiegoś niesamowitego seryjnego e, mordercę. Film się nazywa Righteous Kill i reżyseruje go John Avnet, który zrobił między innymi Red Corner fantastyczny z, fajny był, fajny. z Richardem Girem, bardzo dobry film, który fatalna plus, namiętność, fatalny tytuł. Fatalny tytuł, <grym> który ostatnio kto, któraś która stacji polskich kupiła i tłucze go nieprzytomnie, co mniej więcej pół roku go puszczają. Nie, na nie święta, wiem, nie wiem chyba Polska, Polsat, tak, tak. że to jest taki taki dobry tytuł, żeby, żeby patrzeć. Coś jeszcze Cortez? Nie, to, to Można... możemy przejść do... do recenzji. Tak, już? Tak, już. Poszło? Poszło. Kamera? Kamera, akcja! akcja. E, dzisiaj będziemy omawiać kontynuację filmu z 1983 roku Blue Harvest o nazwie Yellow Harvest. Tak jest, ale teraz wyjaśnij naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi, o, bo ja nie mam boję, bladego pojęcia. Nie mam W 1983 <grym> roku był realizowany film pod roboczym tytułem Blue Harvest, który okazał się później powrotem Jedi. Natomiast Czy to znaczy, że dzisiaj omawiamy kolejną część Gwiezdnych Wojen? Nie, będziemy oglądali, będziemy omawiali film Yellow Harvest, który jest roboczym tytułem The i, Simpsons. The Simpsons. mówi movie e, tak naprawdę bardzo dużo... E, In 2D. The Simpsons movie in 2D, in, 3D. in 2D. w przeciwieństwie do 3D, tak? tak. E, w w Simpsonowie, na których czekaliśmy strasznie długo, bo, no nie wiem, to będzie jakieś dobre 12 lat chyba, czy nawet więcej... Seria Podobno już... było mnóstwo y, scenariuszy do, tych, do tego do mnóstwo wersji. Ja myślę, było. że tam było Ach. chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 180 wersji scenariusza tego filmu, e, oni się zbierali do tego bodajże już od połowy lat 90. Mm -hmm. Seria jest w ogóle, przypomnijmy, e, najdłużej e, robioną serią animowaną w Stanach Zjednoczonych, to jest e, chyba teraz 18 czy 19 sezon, czyli powiedzmy prawie 20 lat. Jeżeli nawet nie dłużej, nie wiem, czy nie wiem czy dobrze mówię, ale wydaje mi się, że to jest 18 chyba, czy nawet 19. No coś w tym stylu. Um, najdłużej um, jakby istniejący i wyświetlany film animowany w, w Stanach Zjednoczonych. I to naprawdę trzeba przyznać Matowi Groeningowi, że ma siłę, jego ludzie mają siłę do tego, żeby to wszystko ciągnąć, prawda? No bo to jest... Żeby no po ten show cały czas był śmieszny, widzów to widzów się wychowało na tym no właśnie. Filmie. I to, co trzeba zaznaczyć, nie spada poziom jakości. Nie spada poziom Nie jakości. Spada. Te odcinki cały czas są śmieszne. Co więcej, te 180, no, to od razu zdradzę, że, że film jest świetny i, i zamierzam go ocenić dobrze. Te 180 wersji scenariuszy naprawdę widać w tym tekście. E, każdy dowcip jest przyzwoity, jest fajna puenta, e, jeden goni drugi, e, mm -hmm. jest taki slapstick, który jest bardzo charakterystyczny dla Simpsonów, e, ale nie w każdym odcinku się zdarza, mm -hmm. dlatego że no, niektóre są słabsze, niektóre są... E, no wiadomo, nie można zawsze być zabawnym. E, I to, tą jakość, e, z którą naprawdę e, ten, ten wysiłek, e, który włożyli e, przede wszystkim scenarzyści, w to, żeby to wszystko było śmieszne, widać naprawdę. To widać, bo e, łatwo można wpaść w ciąg takich dowcipów, które, które są autentycznie śmieszne i to jest taki humor głównie słowny, który ja bardzo lubię mhm. e, i, i, i widać, że rzeczywiście no, jest, jest dobry tekst, jest naprawdę dobry tekst. Mieli z czym pracować. A nie dziwnego, że ty lubisz po prostu takie mm, dowcipy mówione, dlatego, że ty jesteś generalnie zwolennikiem e, e, stand-up comedy. A, no tak, ale to nie jest tak naprawdę chyba... To nie ma nic wspólnego ze stand-up comedy. E, to bardziej, e, powiedziałbym, jest taki... No taki, no taki, może nie slapstickowy dowcip, ale taki prostszy, taki mniej... Mało jest tutaj mało, mało wyrafinowany. Znaczy, nie, nie, nie, jest mało dowcipów slapstickowych w tym samym. Nie, ja nie, właśnie nie powiedziałem, że to nie, nie tyle slapstickowy, ile taki, taki prosty dowcip, taki, taki e, tak zwane one-linery, e, zabawne tak, tak, teksty. Tak, tak, tak, tak, tak. Ale, ale slapstick polega po prostu na tym, że nie ma żadnego słowa. Przez słowa, tak, tak, tak, tak. No właśnie mówię, że, okay. to, że to nie chodzi o humor slapstickowy. Okej, okay, okej. Okay. Jak stwierdziłeś, film był e, rzeźbiony, scenariusz był rzeźbiony mnóstwo e, razy. Już chociażby informacja, że 20th Century Fox zakupiło e, domenę, Simpsons mówi, 9 lat przed, 9 w, lat wcześniej. Simps tak. tak, 9 lat wcześniej. E, Mówisz, że się, bardzo ci się podobał, tak? Bardzo mi się podobał. Ja powiem, że e, to jest film na raz. Tak, zgadzam się. To jest to film, jest na, film raz. na raz. To znaczy e, idziesz do kina, e, oglądasz e, w e, w, w domu, nie wiem, gdziekolwiek chcesz. I po pierwszym obejrzeniu filmu jest super śmieszne, jest fajny, ale to nie jest film, do którego, do którego, do którego byś chciał wrócić. Mhm, okej. Okay. I to jest jedyny minus tego filmu. No nie wiem, czy to jest film, do którego nie chciałbym wrócić. To znaczy, e, zadam ci inaczej pytanie. Czy są odcinki z Simpsonów, do których na przykład chciałbyś wrócić? Tak. Aha, okej. Okay. So. Czyli jakby film nie jest jednym z tych odcinków, bo, nie, mówi nie, się, bo to jest że taki na przykład... długi odcinek, prawda? Mhm, okej. Okay. Takie długi okay. odcinek. To są, są, są oczywiście odcinki, do których ludzie wracają. No, Ale chcę powiedzieć, chcę powiedzieć, że na przykład y, nie czułem jakby, mm, bo wiele osób y, miało to do zarzucenia temu filmowi, że, że to właśnie, że był to jeden odcinek, że to tak naprawdę był jeden od z odcinków Simpsonów. Tak. Ale y, jakby y, chcę zaznaczyć, że ten odcinek nie ma się wrażenia, jak się go ogląda, że on jest jakiś tam poskładany z jakichś innych. To znaczy, to jest jedna to spójna jest, no jest całość, no to tak. jest rzeczywiście film. Oczywiście jest ten film od Simpsonów, no bo wiadomo, mamy te same postaci, to samo zawiązanie fabuły, bar, bardzo podobne, um, jakby, Bardzo po, podobnie opisane jakieś tam wydarzenia, ale to nie znaczy, że to nie jest film. To znaczy, nie, na przykład, nie ma takiego rozróżnienia, jak było w Family Guy, którego, o którym kiedyś tam ostatnio mm -hmm. rozmawialiśmy. Znaczy, ostatnio, no, to było dobry rok temu, albo nawet dwa lata temu. W, w fabularnym Family Guy, który trafił na, na DVD, gdzie tak naprawdę mieliśmy jakiś tam zlepek różnych odcinków, takich ścinek, które nie, nie powychodziły, połączonych w, jakby w jednym, jedną, jednym wątkiem czy jedną postacią i to tak naprawdę wszystko było przelepiane do fabuły. Nie, tutaj widać wyraźnie, że jest od początku do końca jest dobrze napisana, dobrze skonstruowana fabuła. Okej. Okay. Okej, okay, ja rozumiem, okay. że to jest odcinek Simpsonów, ale jakby nie ma to żadnego przełożenia, czy ktoś, kto idzie na ten film nie znając specjalnie Simpsonów, myślę, że nie będzie zawiedziony i nie, nie odczuje tego specjalnie. Nie, rozumiem, tylko w tym, mhm. w tym, w tym przypadku, jeżeli ktoś idzie do, do kina na Simpsonów, to ma ochotę obejrzeć jednak film kinowy. Mhm. To, nie jest, to, to nie ma się wrażenia, że to jest film kinowy. Naprawdę? Nie, nie, mhm. nie, nie, nie. Znaczy, ja może ci wytłumaczę, jest e, bardzo wytłumacz dużo... Mi. Jest, wytłumacz, wytłumacz mi, co jest, jest film kinowy. Jest, jest bardzo dużo e, ekranizacji e, kreskówek, mhm. teraz pełnometrażowych. No jest sporo. Jest sporo. Przypomnijmy, e, Seth MacFarlane e, ostatnio powiedział, że, że też będzie robił Family Guy, ale takiego naprawdę Family Guy, taki kin kinowy film, tak jak Simpsonowie. Nie to, co poprzednio tam mu wyszło. To prawda, natomiast mhm. ja chciałem tutaj poruszyć kwestię innego serialu animowanego, który może starsi słuchacze kojarzą. To jest Fat Albert and the Crosby Kids. Taki był serial na, na przełomie lat 70 80 który był prowadzony przez Billa Cosby'ego. Hmm. On jako jako taki młody facet na takim podwórku robionym w studio, gadał do dzieciaków, a później był jakiś fragment jakiegoś odcinek jakiegoś serialu. Mm -hmm. Kojarzysz? Nie. Murzyni, murzyńskie dzieciaki na podwórku rozwiązują problemy, głównym bohaterem jest Fat Albert. Nie no, nieważne. Jest, Skąd ty to wziąłeś? No to jest bardzo nane byłkę z swojego czasu ten, no. ten serial i całkiem niedawno, bo w 2004 roku Cosby ze spółką przeniósł ten film na ekran kin. Mhm. Ale mieli fajny pomysł, nie nowy, ale jednak o tym, że te dzieciaki z, z filmu animowanego przenoszą się do naszej rzeczywistości. Mhm. I są do tego jakieś konsekwencje, dlatego, że oni tam powoli blakną i muszą wrócić do tego, ale mhm. mają jakieś mhm. sprawy do załatwienia i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I ja... Oglądałem ten film i bardzo mi się ten film podobał i podobała mi się konstrukcja, podobał mi się pomysł i rzeczywiście miałem tą świadomość, że oni odświeżały jakiś stary serial e, z, animowany, mm -hmm. ale pokazują mi coś nowego. Mm -hmm. I tak samo, jeżeli chodzi o Simpsonów, że ja w przypadku tego filmu kinowego nie miałem takiego uczucia. A czego oczekiwałeś idąc na Simpsonów? Bo to jest. Ja miałem, ja, miałem, ja miałem uczucie tego, że oglądam coś nowego, miałem w przypadku filmu 3D. Simpsonów 3D, który był kiedyś spuszczany w, w IMAX-ie, mhm. w, w takim e, e, cztero- czy pięciopaku, gdzie były różne zlepki z różnych filmów e, 3D, takie króciutkie filmy. No tak, ale to ile to I trwało? To, to nie był fabulet. Nie To była krótka fabuła. To, no to była krótka fabuła, no ale tak w imax no Ja rozumiem, ale to nie jest jakby. Wiesz, tak, bo, ale to, jak to było coś robisz, nowego, bo o, o co chodzi? W, w, oczekiwałeś czegoś nowego po tym filmie? Tak, tak, tak. tak. Chciałem, z, mm. chciałem zobaczyć coś nowego, tak samo no zobra, jak Cosby deserwował mi tak, grubego Alberta w ja wersji fabularnej. Ale większość Amerykanów myślę, że chciało zobaczyć po prostu dobry odcinek Simpsonów, taki naprawdę dobrze napisany, fajnie, nie, zabawny Ja nie twierdzę, że on, on, on jest oczywiście jest dopracowany ekranie. i tak dalej. No. Natomiast e, chodzi mi o to, że w, w Simpsonach 3D jest fajna historia i, i, i fajny pomysł. To znaczy e, oni bazowali na jednym z odcinków Strefy Mroku, roku, mhm. kiedy jakaś dziewczyna wchodzi do kolejnego wymiaru mhm. i przenosi się, I są jakieś, jak jest jakaś historia opowiedziana. I tak samo tutaj jest, jest ten, jest Homer, który przenosi się do, do, do, do wymiaru, trzeciego wymiaru i wiecie, przychodzi do naszego świata i ma tam jakąś, jakąś krótką historyjkę. I to jest fajna historia, można się pośmiać, i właśnie tego mi brakowało w tym w tej kinowie To znaczy, jakiegoś takiego e, dobrego pomysłu poza fajną historią. Mm -hmm. Bo to rzeczywiście jest, historia jest świetna. Ale w po, po, pomysłu, chodzi ci o pomysł taki... E, Realizacyjnego. Realizacyjny. To, tak, no, tak, ale, no właśnie, bo tak, to, jakby, tak, to, że, tak. to, że ci się podobał ten pomysł, to nie znaczy, że oni muszą jakby zmieniać całą koncepcję i powinni na jednym dobrym pomyśle realizacyjnym opierać cały, wiesz, cały film kinoowy, który musi skosić pieniądze, umówmy się, tak? To znaczy, wydaje mi się, że... Samym osiągnięciem tego filmu jest to, że oni po 18 sez sezonach mm -hmm. i po 180 tych iluś e, e, wersjach Poprawka, tego scenariusza tak? potrafili, potrafili puścić produkt na tyle dobry, że wszystkich jeszcze bawi cały czas. To są te Pamiętaj, to są te same postaci przez te 20 ja lat. Wiem, ja wiem, no. To są często te same dowcipy oparte na tych samych schematach i to cały czas jest zabawne. To jest naprawdę wielka sztuka i to jest coś, co... Nie, nie, co twierdzę, jest, jest, nie ja, ja mówię, to że jest to fenomenem, jest fenomenem. no. Z tego wyszło bardzo dobre, do, dobry film. Mhm. Na świetnym poziomie. Nie ja twierdzę, że to jest zły film. Mhm. Ja tylko twierdzę, że w momencie, że można było kiedy. Mógłby wyskoczyć wyżej. Tak, mm -hmm. ale w zupełnie innym znaczeniu, niż to myśleć, że, że w momencie, kiedy ktoś decyduje się na realizację filmu kinowego, mm -hmm. to, to chciałbym, żeby on nie podawał mi dokładnie tego samego produktu, który widziałem w telewizji, tylko żeby mi, mnie zaskoczył, mm -hmm, żeby, że jeżeli ktoś chce zrobić film kinowy, to znaczy, że ma pomysł na to, żeby, żeby wykorzystać e, możliwości, jakie daje kino. Mm -hmm. A w tym przypadku ja tej, tych możliwości nie widziałem. Tak samo ja, może to będzie zbyt daleka jakaś, jakieś porównanie, ale tak, na takie same zasady jak ktoś ma pomysł na to, jak przenieść historię z komiksu 300 do kina. Mm -hmm. I ktoś miał pomysł. I ja tak miał samo pomysł, jak z Sin City. Tak. Też ktoś miał pomysł na to, jak, jak, jak... Nie dostaliśmy w przypadku filmu 300 dokładnie tego samego, co jest w, w komiksie. No ale właśnie, to mu się z to ukłócił, bo pamiętasz, jak recenzowaliśmy 300, to, to jakby... Ja nie wiem, czy my tak się tam do końca poruszaliśmy, ale czy naprawdę sztuką jest przeniesienie... Bo rzeczywiście ja rozumiem, że oni wykorzystali do maksimum, mhm. do maksimum możliwości techniczne kina, które, które mamy teraz, tak? tak. Ale tak naprawdę oni wzięli komiks i wkleili go na ekran. Jeżeli ty nie, uważasz, nie, że nie, to nie. jest... No tak, no, jeżeli... nie, nie, nie. To, no ten komiks, tak... tam często całe ujęcia zgadzają się z tym, co jest w komiksie. Nie, nie, nie. nie, nie. Jest, jest, jest podobna, jest ściągnięta stylistyka, jest ściągnięta fabuła. To mówisz o, o, o, o, o Sin, Sin City, ta... mówisz o Sin City, a nie, nie o 300. Nie, o nie, Mówię o też o w Sin, w Sin City rzeczywiście chodziło o to, żeby w 100% procentach to, co jest w komiksie. I rzeczywiście patrzysz na komiks, patrzysz na, na obraz w kinie i widzisz, że po prostu jest identyczna no bardzo wiele ujęć. I, I w tym momencie to było jakby głównym motorem działania to znaczy w 100% przenieść komiks na ekran, mhm. natomiast jeżeli chodzi o... Bo dla mnie o... wiesz, to nie jest sztuka, dla mnie to nie jest sztuka, jakby, tak, ja wiem. oczywiście jest to rzemiosło fantastyczne, ale nie ma w tym, rozumiesz, nic nowego, oni nie tworzą nic, oni po prostu fantastycznie przekładają coś, co już istniało, używając niesamowitej technologii i do tego oczywiście trzeba być świetnym rzemieślnikiem i też dobrym artystą, tak? ale to nie jest nowa jakość, rozumiesz? to jest nowa jaka, dlatego, że robią ci, zrobili z tego fabułę. To znaczy, nie, zrobili z tego film z żywymi aktorami i po prostu sztuką było przeniesienie mm. z, a, z, z animowanych, z rysunkowych postaci e, fabułę. Ja rozumiem. Tak samo jak oglądaliśmy ja, ja przed nie kłócę, Ja się nie kłócę tak. czy, że, że, z, ty, z tym, co mówisz. Ja się nie kłócę z tym, że to jest sztuka. Oczywiście to jest sztuka, tylko dla mnie jeżeli ktoś wziąłby ten komiks i stworzyłby na podstawie tego komiksu coś zupełnie nowego, jakby popracowałby nad tym wyobraźnią, e, nie wykorzystywałby, jakby w stu nie kalkował tej wizji graficznej, która jest mm -hmm. to stworzyłby troszeczkę inną, troszeczkę inną fabułę by stworzył, trochę więcej by się nad nią zastanowił, to tak jak mówiłem przy recenzji, to byłby bardzo dobry film, to byłby naprawdę dobry film, okay. który, który zasługiwałby na piątkę taką z, naprawdę z plusem. Ale wiesz, no jakby oczywiście uznaję to, mm -hmm. tylko mówię, że przekładanie to jest oczywiście sztuka, ale nie ma w tym żadnej wartości, wiesz, no, dodanej, no po prostu nie, nie, nikt nie tworzy nic takiego osobistego, w, wiesz, jemu je, je właściwego, nie dokłada klock żadnego klocka do tej całej układanki, rozumiesz? To jest to jakby idealna mm -hmm. kserokopia po prostu. No tak, dlatego właśnie czegoś mi brakowało w przypadku ja, Simpsonów. I dlatego ja cię rozumiem, ale uważam, że mm, Simpsonowie to jest taka myślę, że ten film byłby bardzo krytykowany, gdyby oni próbowali stworzyć na, na bazie tego coś ambitniejszego. Bo Simpsonowie w Stanach to zawsze było taki, taka, to była taka z, z, podstawa takiej dobrej rozrywki. I to było dokładnie to, czego Amerykanie oczekiwali. Ja ci powiem tak, filmu. to mi się przypomniała taka sytuacja. Walter Mattał i bodajże Lemon no. występowali w takiej komedii, gdzie przez bodajże 50 lat w radiu ten sam y, sketch y, robili. I po 50 latach zostali poproszeni o to, żeby ten sketch nie, nie robili w teatrze, Pamiętam. Tylko, tylko, Pamiętam. tylko w radiu. Tak, tak, tak, tak. I jeden z nich stwierdził, że w takim układzie on jak wejdzie na scenę, to powie coś innego. I w tym momencie Matą mówi jak to? Przecież przez 50 lat robiliśmy ten sam sketch w, ta w takim układzie z tymi, te z tymi tekstami. dlatego ty mi teraz nagle wyjeżdżasz z jakimś innym, innym tekstem? I Może właśnie tutaj tkwi to sedno tego, co ty mówisz, że twórcy postanowili w Simpsonach nie zrobić nic nowego, mm -hmm. nie zmieniać tej konstrukcji, która po prostu skutkowała przez 20 lat i żeby, żeby ludzie się nie denerwowali, że, że nie dostali tego, czego oczekiwali, że prawda? oglądasz 20 lat ten serial, dostajesz informację, że masz w kinie pełnometrażową wersję, idziesz do kina i po prostu, żeby nie czuć się zawiedzionym, to dostajesz ten sam produkt, mm -hmm. który serwowali ci przez 20 lat. No tak. tak. Czy tam przez Natomiast jeszcze inna kwestia yy, yy, zwiastuna. Uh -huh. Ja mam takie uczucie, yy, jak oglądałem zwiastun, że yy, po obejrzeniu w, w filmu pełnometrażowego, zdałem sobie sprawę, że zwiastun był montowany przez ludzi którzy od, są od montażu zwiastunów. Tak jak była w, w tym. Cameron Diaz wy, występowała w jednym filmie i grała właśnie taką reżyserkę y, tych y, zwiastunów. Stunów, I tam było mm -hmm. pokazane, na, na, na jakiej zasadzie to działa. Y, I tutaj produkt animowany został potraktowany jak prawdziwy jak, jak, pełnometrażowy jak, jak film. prawdziwy tak. pełnometrażowy film. Wszystkie najlepsze sceny zostały wsadzone i nie chodzi, nie chodzi tym bardziej o sceny m, żartu, tylko cała akcja... To wygląda Wszyst... bardzo tak poważnie, jak na film, jak, jakby film sensacyjny. Właśnie, właśnie. Wszystkie takie najbardziej... najbardziej najba tak, wszystkie najbardziej takie takie mrożące w krew w żyłach, takie trzymające w napięciu sceny zmontowane w jednym nie? Mm -hmm. i po prostu nagle wychodziło z tego, że ten film i to będzie po prostu przesiąknięte akcją, akcją tak, od A do Z. Nagle się później, później się okazywało, że oglądasz film i te wszystkie sceny akcji są, ale są rozłożone w, tak równomiernie w filmie, że się tego nie, nie czuje. Nie się tak. Mhm, no tak, to tak. I, i ja się czułem też taki... Oszukany? Oszukany w jakimś, w jakimś stopniu, dlatego, że, że jednak, czy się tego chce, czy nie, to jednak zwiastun E, nastawia lud... człowieka. Nastawia, by na tak. Filmie. Sugeruje mu to. tak, rzeczywiście. Tak, tak. No, Z... jest nastawia. I Czasami nastawia źle, a czasami dobrze. No, to Ale to jednak, jest, jednak no. oglądanie samego zwiastunu również przy, by, dawało jakąś taką przyjemność. Mm -hmm. No tak. e, bard Bardzo fajnie się oglądało e, zwiastun. Na tyle dobrze, że został e, dostrzeżony na, na, na festiwalu Golden Trailer, <śmiech> o którym <śmiech> już kiedyś tak. mówiliśmy notabene. <śmiech> tak, jako najlepszy, najlepszy, anima, najlepszy zwiastun animowany. Zesk <laughs> No, to jest jednak fenomen, to co Simpsonowie, to, to co Matt Gering zrobił z Simpsonami, bo to jest on dużo wcześniej niż, powiedzmy, tam w 90-tych, możemy powiedzieć mniej więcej, się ten, ten, zaczął się ten boom na filmy animowane, które są, na które nie ma obciachu, jak pójdą dorośli, tak? Ja to, ci to powiem, był, to ja ci powiem, powiem na początku. Proszę mi skończyć tylko. I, i, i Matt Gehring, ja trochę wyprzedził, jakby tą epokę, to znaczy on już wcześniej jego, jego serial oglądali dorośli, tak? Bo, mm -hmm. bo to jest rozwiązanie. Mm -hmm głównie dla, dla bardziej dorosłych Amerykanów, no bo tam jest jednak tyle e, takich wątków, które, które tylko człowiek dorosły może rozpoznać, tyle postaci, które tylko bawić będą dorosłych, że, że jednak wyprzedził trochę chyba swój czas. E, a propos, tak mi się przypomniał, zupełnie e, o, od czapy, mm -hmm. są pogłoski, ja nie wiem, czy już o tym mówiłem, są pogłoski, żeby też kolejny jego serial, czyli Futurama, który, w serial, mm -hmm. który był dawno już temu odwołany, też była wersja kinowa, już się podobno do tego przymierzają. E, zobaczymy, czy to będzie wersja kinowa, czy to będzie wersja quasi-kinowa, tak jak było z Family Guy. A czy teraz w ogóle hmm. będą przygotowują na 2008 premierę w zupełnie innej stacji, bo jakaś stacja kupiła od Foxa o, to serial i w tej chwili jest robiona kolejna seria Futurama. No zobaczymy, zobaczymy to jest, jak to to jest nie, no. taka informacja, natomiast to, co chciałem Ci powiedzieć na temat wyprzedzania mm -hmm. epoki, to Ci powiem, że Amerykanie są pod tym kątem mocno pierdolnięci, bo zrobili na jednym festiwalu specjalną kategorię dla Simpsonów i jakiegoś jeszcze innego filmu najlepszy film, który niedługo wejdzie na ekrany <laughs> taki, Czyli że jeszcze go nie ma, ale już może być wiesz. Poważnie, tak? Powaga jest, jest najbardziej oczekiwany. Najbardziej film. Najbardziej oczekiwany. Tak, no tak. I oczywiście przegrał z jakimś innym filmem, ale tego nie powiem, czy z jakim, bo akurat teraz nie pamiętam. Pamiętasz. I ile? Ej, to szóstka byś postawił co? Wiesz co? Nie, nie, nie, nie. nie, nie. Postawię a piątkę, to, a, a bo ten, uważam, ten, że to nie jest jeszcze, uważam, że nie jest jeszcze kultowym filmem. Uważam, że nie jest jeszcze kultowym filmem, co więcej, oczywiście znaczy będzie sequel prawdopodobnie, bo, bo już widać, Bo jakże mogło być bo inaczej. Bo jakże mogło być inaczej, ale myślę, że nie prędko, to znaczy... Ja e daję czwórkę. Dajesz czwórkę. Tak, tak, mhm, bo tak, ja, jednak, jednak byłem... To nie było to, to, to nie było to. Jednak nie to. Nastawiłeś tak. się. No nastawiłem się. <laughs> Nastawiłeś to. się. Ja myślę, że piątka dla glata, całości całokształtu, myślę, że przy takim ciśnieniu, jakie wiesz, wywierała publiczność na... na, na Myślisz, na... że było tak wciśnie, Myślę, że było. Myślę, że było bardzo duże i... No było na tyle jasnione, duże, że podobno się... kasowali od razu po przeczytaniu Tak, tak. Nie, bo teksty. drukowali tekst na takich specjalnych... To taki znany zwyczaj w Hollywood. Drukuje się scenariusze na takich specjalnych blaknących stronach, które od razu do niczego się nie nadają. Nie można ich skserować, nie można ich skopiować. Można je sfotografować, ale to tam też chyba coś nie wychodzi. No i, no i generalnie są automatycznie super zabezpieczone i one od, od od razu giną, nikną i nie tak, można nic Myślimy Mission impossible, tak, mission wiadomo, impossible, zniknie tak, no. za 10 sekund. <laughs> sekund tak. No dobrze, no. W takim razie żegnamy się do przyszłego tygodnia, albo do przyszłego e, dwutygodnia. Tak. Żegnamy się z Wami do następnego odcinka. E, z tej strony Oksza. Und Cortez. Und Cortez. Trzymajcie się na razie.